Dzień pola hodowli roślin strzelce za nami. Naszym rozmówcą jest pan prezes Wojciech Błaszczak. Panie prezesie, krótką ocenę tego dzisiejszego dnia. Jak pan go ocenia? Ja oceniam to bardzo dobrze jako bardzo dobra impreza. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy pokazaliśmy nasze odmiany. Wychodowane w firmie, czyli w tej nowej organizacji spółki, a to jest 15 lat w tym roku, ale pokazaliśmy również na tych polach szereg odmian wyhodowanych wcześniej, ponieważ w tym roku hodowla roślin w zakładzie w głównym w Szczelcach będzie miała. 70 lat od jej istnienia, A więc pokazaliśmy ten dorobek hodowców od tamtych czasów, gdzie pierwsza odmiana była w 1955 roku zarejestrowana jako jęczmień browarny PZHR. Warunki są niekorzystne, brakuje wody, opady w maju były bardzo słabe, Pomimo tego w sumie akurat przypadły te pola na lepszych ziemiach, gdzie wypadło to nieźle. Oczywiście dzięki staraniom całego zespołu zarówno ze strony hodowców, jak i ze strony tych przedstawicieli BSF-u, który był współorganizatorem. Jak zwykle organizacyjnie to było dopięte. Byli szereg ludzi, szereg instytucji, szereg firm nasiennych i bardzo dużo rolników. Nie tylko tutaj w obrębie powiatu, ale również z innych regionów Polski. Oni dojeżdżają tu tradycyjnie, patrzą co jest nowego. Interesowało się nowościami, które były pokazane. Chyba 11 nowych odmian było pokazanych, które będziemy wprowadzać do obrotu. Pomimo tego wszystkiego, jak mówię, braku opadów, okazało się, że zrobiliśmy to dobrze, organizacyjnie było dobrze. Ja uważam, że jesteśmy lub powinniśmy być z tego zadowoleni. Robimy to dla polskich rolników, robimy to po to, żeby rolnicy mogli zobaczyć, co jest nowego, na co można postawić, jak te nowości wyglądają, a również skorzystać z doradztwa ze strony hodowców i a tych przedstawicieli firm chemicznych, którzy doradzają co jak zrobić, jak go chronić, żeby uzyskać ten pewien sukces. To jest przecież dla rolników, a nie tego dla nas. Podczas uroczystości otwarcia tej imprezy dzisiejszej wręczono Panu medal imienia Stanisława Kaszubskiego. Wręczającymi byli przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, a świętej pamięci Stanisław Kaszubski ukłł hasło Weźmy zboże w swoje ręce. I y, firma, którą reprezentował, pracował dla firmy BIN, był wiceprezesem, no, zdominowała rynek silosów w Polsce. A co ten medal znaczy dla Pana, Panie Prezesie? Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, dlatego że to jest medal, który czci pana Kaszubskiego, którego przecież miałem przyjemność znać, bo rozmawialiśmy, mamy też biny u siebie w oddziałach, ale spotykaliśmy się bardzo często na różnego rodzaju imprezach promocyjnych. Ja długo pracuję, więc wielu ludzi znałem i, i, i dla mnie, dla mnie pan Kaszubski mówię, miałem przyjemność go znania, A pan Kaszubski pracował jak powiedział, między innymi, żeby zboże było gdzie włożyć w te filosy. A ja reprezentuję firmę, która tworzy odmiany lepsze, żeby plon był większy. Jeśli w roku ubiegłym Daliśmy ponad 15 tysięcy ton nasion na, e, dla rolników. No to, to jest to, co dalej te odmiany mogą, gdzie mogą rolnicy kupić, gdzie mogą rolnicy zaopatrzyć się, czy firmy nasienne robić reprodukcję. Zresztą nie tylko w kraju i za granicą. Czyli naszym celem jest tworzenie nowych, lepszych odmian. Wszystko się przecież starzeje, wszystko się zużywa, a nowe tworzy lepsze. To jest naszym celem. Także dla mnie ten medal jest no takim ogromnym wyróżnieniem. Miałem okazję obejrzeć u Państwa w szklarniach cały proces technologiczny, jak wygląda produkcja nasion. Panie Prezesie, co jeszcze przed Wami? Jakie zadania są przed Wami? Jaka jest perspektywa na najbliższy okres czasu, gdyby Pan był uprzejmy podzielić się z internautami, z czytelnikami raportu rolnego? Staramy się uciekać do przodu. Musieliśmy zainwestować w nowoczesne szklarnie i laboratoria kultur tkankowych po to, żeby skrócić cykl hodowli, żeby mieć szansę z koncernami chemicznymi, żeby poprzez też metody szklarniowe i laboratoryjne uzyskać efekty szybciej, uzyskać te nowe odmiany szybciej, żeby na tym rynku być. Pieniądze trzeba wkładać w te nowoczesne technologie. Teraz czeka nas starsze, następne wyzwanie: poprzez mm, tworzenie programów hodowli mieszańcowych w tych ważnych gatunkach gospodarczo. To musimy robić, dlatego że heterozja, która jest w tym pokoleniem w jeden, daje z kolei znowu wyższy plon, czego chce rolnik. Z drugiej strony musimy patrzeć na to, co się dzieje w przyrodzie, jak się zmienia klimat i będziemy musieli również zmagać się i szukać rozwiązań po linii chociażby tych stresów abiotycznych, a to nas po prostu spotyka ze strony zmian w klimacie. Czyli czekają znowu nowe wyzwania, No, ale musimy wiedzieć, gdzie idziemy. Idziemy w kierunku... E, Nazwijmy to wykorzystania to, co można zrobić w dzisiejszym klimacie, a przystosowania się do tego, żeby na, na zmiany w tym klimacie, które są, no chyba widzimy już nieodzowne. Także czekają następne nowe wyzwania, jesteśmy na tym rynku państwową hodowlą, chcemy nią być, znaczy chcemy, taką jesteśmy i musimy robić to, co do nas należy. Tworzyć nowe odmiany, a dalej reprodukować je. Tak, żeby odżytkownicy nasi byli z tego zadowoleni. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.